Jest 23. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Donald Trump przedłuża zawieszenie broni z Iranem mimo odwołania rozmów pokojowych. Z Teheranem amerykański prezydent zapewnia, że nie wznowi na razie bombardowań. Zapowiada jednak kontynuowanie blokady irańskich portów z Waszyngtonu. Marek Wałkowski. Biały Dom odwołał planowany wyjazd wiceprezydenta J.D. Vansa do Islamabadu, ponieważ delegacja Iranu nie zobowiązała się do udziału w negocjacjach.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 Polak skazany w USA za robienie zdjęć instalacji wojskowych w Newadzie bez zezwolenia Michał R. przyznał, że przyjechał do Stanów, żeby fotografować takie obiekty. Zrobione przez niego zdjęcia i nagrania zostały potem pokazane w serwisie YouTube na kanale, którego gospodarzem jest Amerykanin prowadzący stronę internetową Dreamland Resort. To serwis poświęcony tak zwanej strefie 51, czyli ściśle tajnej bazie sił powietrznych USA w Newadzie. Według popularnej spiskowej teorii przechowywane są tam zwłoki istot Pozaziemskich. Według informacji z prokuratury w Newadzie Polak dostał karę więzienia, ale już ją odbył. Kłopoty prezydenckiego ministra Adama Andruszkiewicza prokuratura w Lublinie oskarżyła go o udział w podrabianiu list poparcia dla kandydatów ruchu narodowego do sejmiku województwa podlaskiego. Sprawa dotyczy wyborów z 2014 roku.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 Główny inspektor sanitarny podsumowuje sezon grypowy z powodu powikłań. Po grypie zmarło ponad tysiąc osób, zachorowało ponad milion. Doktor Paweł Grzesiowski mówi, że w każdym sezonie na grypę choruje około 10% Polaków. Nawet jedna piąta z nich wymaga hospitalizacji. Jeżeli my sobie policzymy, że między grudniem a marcem 100 tysięcy hospitalizacji dodatkowych w całym kraju, to to jest naprawdę bardzo poważny wysiłek dla całego systemu. No, A jeżeli jeszcze z tego co 20 pacjent umrze, no to robią się te cyfry bardzo... Bardzo niepokojące. W tym sezonie przeciwko grupie zaszczepiło się wyraźnie więcej Polaków w porównaniu z ubiegłymi latami. Spór o bobry na żuławach wody polskie wycofały wniosek o zgodę na niszczenie bobrowych tam. Gminy alarmują, że to błąd wójt gminy gronowo elbląskie Marcin Ślęzak tłumaczy, że bobry zagrażają wałom przeciwpowodziowym i bezpieczeństwu mieszkańców. Potrzebne są radykalne kroki w celu wyeliminowania albo przystopowania niekontrolowanej populacji bobrów z tego względu, że jest to jedna ze składowych naszej walki pod kątem obrony przeciwpowodziowej żuław. Bogusław Pinkiewicz z Wód Polskich tłumaczy, że wniosek o zgodę na niszczenie tam Bobrowych został wycofany po protestach społecznych. Stwierdziliśmy, że w sytuacji takiej presji społecznej wywieranej na Rdoś przez obrońców Bobrów nasz wniosek jest nieprzygotowany na taką sytuację i musieliśmy go po prostu wycofać, żeby na nowo przygotować do wystąpienia od tego typu zgody czy też wnioskowania o zarządzenie dyrektora Rdoś Nowy wniosek ma dotyczyć konkretnych lokalizacji. Resort klimatu przypomina, że bobry są pod ochroną, ale w sytuacjach zagrożenia możliwe są działania ograniczające ich liczebność oraz zabezpieczające infrastrukturę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Przed nami zimna noc. Są ostrzeżenia IMGW przed przymrozkami. Obowiązują w całym kraju. Miejscami temperatura może spaść do minus 6 stopni. W dzień pogodnie termometry pokażą od 13 stopni w Suwałkach, Krakowie i Opolu do 17 w Poznaniu, Gorzowie i Szczecinie. Ciśnienie rośnie na barometrach w Warszawie. 1006 hektopaskali. JEDYNKA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 Autopromocja. 7 minut po dwudziestej Wieczór z reportażem. Miało być lepiej, a wyszło jak zwykle. Niestety smutna konstatacja tego, co wydarzyło się wokół programu Czyste Powietrze. Miało być ekologicznie, a przede wszystkim nowocześnie i dla przeciętnego konsumenta cieplej, oszczędniej i taniej. Dobry wieczór, witam Państwa, Maciej Jastrzębski. Dziś opowiemy o tym programie i o tym, co się wokół niego wydarzyło. Okazało się, że wielu nieuczciwych ludzi chciało zbić kapitał po prostu oszukując. O konsumentach oszukanych i borykających się z problemami nie tylko technicznymi, ale również natury prawnej, bo nie dosyć, że ich oszukano, to jeszcze sami są podejrzewani o nieuczciwości, opowie Jakub Tarka, który przygotował reportaż zatytułowany Coś tutaj nie wyszło. Wymienili piec i okna. Nie ma drzwi, nie ma docieplenia dachu i nie ma fotowoltaiki. Rzeczoznawca mi powiedział, że tu u nas w ogóle nie powinno być pompy ciepła. Bo Są za duże straty ciepła. Uważaliśmy, że jeżeli państwo daje pieniądze, no to nie zostaniemy oszukani. A teraz fundusz od nas żąda zwrotu zaliczki. Nie od wykonawcy a żądają pieniędzy od nas. To jest wasz problem. Radźcie sobie, no. A co z wykonawcami? Przestali odbierać telefon. To tak w telegraficznym skrócie opis problemów, z jakimi mierzą się tysiące beneficjentów rządowego programu Czyste Powietrze. Został on oficjalnie uruchomiony we wrześniu 2018 roku i miał na celu poprawę jakości powietrza przez wymianę starych pieców i termomodernizację budynków. Wyglądało to tak, że beneficjent podpisywał umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a pieniądze trafiały bezpośrednio na konto wykonawców prac. Taki mechanizm szybko przyciągnął nieuczciwe firmy. Na dziś szacuje się, że kwota dotacji objętej podejrzeniami o nadużycia to nawet 600 milionów złotych, a poszkodowanych jest 13 tysięcy osób. Wśród nich pani Małgorzata. Piękne tereny, blisko nad pilicę Tak. Do Inowłodza, do Spały. Ja się wychowałam w mieście Włodzi, więc dla mnie wiej zawsze była takim miejscem, gdzie można troszkę odetchnąć. Czyli rozumiem, że pani za mężem. Tak, ja przyszłam tutaj, tutaj, tak, przyszłam tutaj za mężem. Dom mamy stary, remontowany. Tyle, na ile nas stać. Dom był kiedyś drewniany, bo widzę tutaj tak, taką zabudowę. Był, był drewniany, ta część była drewniana, resztę dobudowaliśmy, wyciągnęliśmy dach. Czy państwo się do takiego drewnianego, starego domu wprowadzili? No tak, bo poznaliśmy się, ja też jestem tam po przejściach. Nie mieliśmy bardzo wyjścia, więc zamieszkaliśmy z rodzicami. Później pojawiły się dzieci, no i trzeba było robić pokoje u góry. I tak zostaliśmy, mówię, dziadkowie teraz poumierali. No i nam zostało. I jesteśmy, mąż ma pracę, pracuje jako kierowca. Ja zajmuję się dziećmi w domu i byle do przodu, tak? Jak państwo się tutaj sprowadzili, to ten dom drewniany, jak był ogrzewany piecem? Była kuchnia kaflowa tylko w jednym pomieszczeniu tutaj w kuchni i to ciepło miało się rozchodzić. Nie było za ciekawie w zimę, no ale jakoś dawaliśmy radę. No i z wiekiem czasu stwierdziliśmy, że będziemy to remontować, więc założyliśmy kominek z płaszczem wody. Sami wszystko robiliśmy. No i dawało radę, powiem, że do takiego stopnia, że musieliśmy otwierać okna. No i przyszedł okres programu Czyste Powietrze. No i stwierdziliśmy, że jeżeli jest dofinansowanie rządowe, skorzystamy, tak? Na termomodernizację i wymianę źródeł ogrzewania. Tu u nas w gminie cały czas do tej pory trąbią, że no jest ustawa antysmogowa, no i trzeba to wymieniać, no bo mogą kary założyć, no to weźmiemy i skorzystamy. Ech, mówię, gdyby człowiek się na tym znał. Nie znaliśmy się na tym w ogóle kompletnie nic. Więc stwierdziliśmy, że poszukamy firmy, która jest na rynku dłuższy czas, a oni byli 10, po prostu ktoś przyjdzie nam doradzić, jakie tu źródło ciepła Nie to, że my się uwzieliśmy, że to ma być pompa ciepła. Przyszedł handlowiec, obejrzał mieszkanie, porobił zdjęcia no i stwierdził, że jak na taki metraż, no to pompa ciepła będzie tu idealna. Więc... Jakie wrażenie na pani zrobił ten handlowiec? Dobra, bardzo dobre. I chyba dlatego człowiekowi zaufałam, bo, no bo bardzo dobre. Dużo mówił opowiadał, że rachunki się nie zmienią. My wcześniej paliśmy drzewem, więc kwota roczna to było około 3,5-4 tysiące na rok ogrzewania. Dla nas to było i tak dużo. Tylko jeżeli nam się miało nie zmienić nic, kwota miała się nie zwiększyć, ale mieliśmy mieć mniej obowiązków, czyli spalenia, tak, niby nie było i czysto by było w domu, no bo się nic nie kopci tak jak przy kominku, no to stwierdziliśmy, że dobrze, założymy tą pompę ciepła. Ekologiczną. Ja czytałam troszkę w internecie o pompach ciepła i ja to rozumiałam, że jeden kW pobiera, ale trzy oddaje. A w tej chwili wychodzi na to, że moja pompa ciepła działa 1 do 1. Czyli taki typowy piec elektryczny albo duża farelka. Więc no nie wyszliśmy na tym najlepiej. Wchodzimy do środka, bo chłodno na zewnątrz. Dobrze, bardzo Lejdźmy, proszę. Zamknę po się, zacznę. No, w środku ciepło. Przy tych temperaturach, jakie są teraz, czyli plus 5, plus 7, 10, to powiedzmy, że ona daje radę, chociaż te rachunki nie są małe. Dzisiaj dostałam rachunek za okres miesiąc i tydzień. 2,5 tysiąca. Dla mnie to jest masakra. Rachunki rachunkami, ale mówię czworo dzieci w domu i zimno w zimę, tak? 18 stopni, coś nie tak. Zaczęliśmy dzwonić, przyjeżdżali serwisanci, mówili, że ona dobrze pracuje, że oni nie potrafią e, nic z tym zrobić, może to jest wina naszego domu. Dom jest modernizowany, stary, drewniany. Widzieli, jak to wygląda, więc jeżeli mieli jakieś ale, że on jest stary i źle ocieplony, mogli pompy nie zakładać, tak? Wysyłałam filmiki, dzwoniłam, prosiłam, nie było żadnej reakcji. I firma e, na reklamację nie reagowała nic. Postanowiliśmy, że weźmiemy rzeczoznawcę, bo ja ogólnie szykowałam się do y, sprawy sądowej. Przyjechał, powiedział do mnie jedno słowo, że jego nie interesuje, czy to działa, czy nie. Jego interesuje, że tego nie powinno tutaj być. Absurd, to jest, to jest absurd. Tak ocenia instalację u pani Małgorzaty rzeczoznawca, magister inżynier Nikon Gawryluk. Rury, które łączyły jednostkę zewnętrzną z budynkiem, też były tak wycięta izolacja po prostu pochamsków elewacji, niezaizolowany do końca dach, niezaizolowana do końca elewacja, niewypłukana instalacja po kotle węglowym, czy kominku, tam, tam był kominek. Tam Skala nieprawidłowości jest ogromna, ponieważ w ofercie jest pompa 12 kW, ale żeby ta pompę 12 kW zamontować, to trzeba mieć budynek, który ma trzy fazy elektryczne, a budynek mojej klientki no miał jedną fazę, więc ktoś sprzedał pompę 12, zamontował 9, więc no, to już jest przykład. Dla, dla budynków, które nie mają trzech faz, nie można zamontować pompy większej niż. I tyle. Nie da się, tak? No ale przy publicznych pieniądzach są te pieniądze przekazywane bez żadnej kontroli do ludzi, którzy faktycznie oni mogą nie mieć bladego pojęcia, jak takie decyzje zakupowe podjąć. Nie wiem, co jest bardziej bulwersujące, tak szczerze. Natomiast nie ma do dzisiaj czegoś takiego, jak wymóg minimalnych kwalifikacji dla instalatora, który może montować te produkty. To już by wycięło automatycznie lwią część tych instalatorów, którzy nie zrobili podstawowych podstawowych certyfikatów. Nie mówię o certyfikatach branżowych OZE. A taka instalacja, jak jest tu pani Małgorzaty, to się nadaje do remontu, do naprawy, czy trzeba ją zdemontować? Do kosza się nadaje. Po prostu do kosza. No. To grzałki elektryczne, które sobie po prostu leżą i nie, nie są podłączone do pompy ciepła, żeby nimi sterowała. Jak się włączy te grzałki do prądu, to wywala korki, bo, bo jest obciążenie zbyt duże jednej fazy. Pompa ciepła bez ani grama dokumentacji po polsku ten konkretny przypadek to jest, tych przypadków jest więcej. Skala tego jest ogromna. Mam ręce pełno roboty i jeżdżę po całej Polsce. 13 tysięcy takich przypadków. Wśród nich ten pani Małgorzaty, do której jeszcze wrócimy, ale także pani Beaty, która też chciała sobie poprawić, przy okazji być eko, skorzystała z dofinansowania i teraz ma problemy. Proszę zobaczyć. To są trzy pompy, które są zamontowane odwrotnie. Do góry nogami? Do góry nogami. Będę jak, aby zrobić. To jest taki czujnik, który chodzi automatycznie i jak w grzejnikach woda się studzi, to przełącza, żeby poszło na samą wodę. I to w ogóle do pieca nie był podłączony. Ekipa, która montowała, mi kazała tu sobie obserwować, w którym momencie ja powinnam to przesunąć. A to powinno się automatycznie... A to jest automatycznie. Dopiero producent to ustawił. Pierwsze uruchomienie pieca podłączyli do żarówki. Ten piec mi się włączył. Tylko ja stwierdzając, że już się wszystko włączyło, wychodziłam, gasiłam światło w piwnicy, jednocześnie wyłączając piec. To jest mój dom rodzinny. Tak, opaliliśmy w piecu na węgiel. Ze względu na to, że to coraz bardziej się mówi o tych kopciuchach, na pellet jest wymieniony, ze względu, że to czystsze, tak. Kolega syna pracował w tej filmie tak naprawdę on nas już wtedy namówił na to. Przyjeżdżali, był audyt, wymiary. Na początku wyglądało bardzo wszystko dobrze. No i już po otrzymaniu tej zaliczki było odkładanie a to za miesiąc, a to za dwa. Tu mi się zbliżała już zima, ja nie wiem jaki opał kupować, No ale jakimś cudem stało mi się tymi telefonami, mailami, że ten piec w końcu został przywieziony. Później znów... Kolejne telefony, żeby ekipa przyjechała, to wymieniała. Tak naprawdę to później to już y, był nacisk, bo żebym nie dzwoniła, nie domagała się tego wszystkiego. To nie wiem, czy nawet bym miała to wymienione. W o. części, w części. 5800 dokładnie. Kwota przyznana całej dotacji to jest 116 tysięcy. Wymienili piec i okna. Zostało docieplenie dachu, drzwi wejściowe i fotowoltelika.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 Niemiecki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wzywa, tak, to jest... Wzywa do zwrotu kwoty 58 tysięcy wraz z odsetkami Tak, ale właśnie, to są odsetki i odsetki są liczone tak. od tej daty. Więc to będzie, przypuszczam, że nie wiem, czy nie większa jeszcze kwota niż tej zaliczki. Już ja się nawet nie zdziwiłem, bo znam ten dźwięk. Ja próbowałem z dwóch telefonów dzwonić i z żadnego, i to po 10 razy, dzień, dnia i żadnego nie, nie, nie odbierali, więc i telefonicznie, i mailowo się ciężko z nimi skontaktować. Na razie z funduszu też mamy ciszę, bo ja wysłałam pismo, na które też nie dostałam żadnej odpowiedzi, że to nie jest z naszej winy opóźnienie, tylko z firmy, która się podjęła realizacji pracy. Telefonicznie no to pani mi powiedziała, że musimy jak najszybciej zwrócić tą zaliczkę wypłaconą z odsetkami, bo to już jest za późny termin, żeby zmieniać warunki umowy. No i też mi wspomniała, że ja nie jestem pierwszą osobą, która tak jest załatwiana, nie tylko ta firma, ale jeszcze jakieś tam inne, ale między innymi ta firma tak właśnie działa. Fundusz wydał masowo środki i Dzisiaj nie ma tam woli, żeby pomóc tym konsumentom. Ci beneficjenci, konsumenci, ci to nie są przedsiębiorcy, to nie są ludzie, którzy oni fachowo obracają pieniędzmi, środkami i muszą się na tym znać. To są często osoby, które mają mało tych środków i to uderza w te biedniejsze, w te najbiedniejsze osoby. Tak, to są często osoby starsze i pozostawianie ich samych sobie w sytuacji, kiedy już to osoby wiedzą, że jest wada istotna, jest zimno w domu, tak? było ciepło, jest zimno. Wadą istotną może być to, że przyszła do nas firma i powiedziała, zamieńcie ten kocioł na pompę ciepła i będzie tanio i będzie tak samo ciepło. Okazuje się, że jest drożej i jest zimniej, bo pompa ciepła nie może dogrzać. I pozostawianie ich samych sobie, to jest nie fair, tak? natomiast to nie dotyczy tylko czystego powietrza. Jest też taki program Moje Ciepło, jest też program Mój Prąd, panele fotowoltaiczne, Tam też jakieś dopłaty do pomp ciepła były nie tak spektakularne. I to wygląda podobnie? Tak wszędzie, gdzie są publiczne pieniądze. Miliardy pieniędzy wypłacają i nie sprawdzają. Dla mnie to jest niepojęte. Gdybym ja na przykład miała te pieniądze, przesyła fundusz do mnie na konto yy, i ja wiem, że na przykład to nie działa, no to nie wypłacam, tak? Albo zgłaszam do funduszu, że coś jest nie tak. A tu jest po prostu wypłata pieniędzy, a później no radźcie sobie, no. Dzwoniąc do funduszu, panie tylko mówiły, że to wy odpowiadacie za dotację. To jest wasz problem. Wychodzi na to, że firmy nas oszukały i państwo też nas oszukało. Byłam u rzecznika praw konsumenta. Pani rzecznik mnie postraszyła, czy ja się nie boję tego nagłaśniać, to są duże koszty sądowe, czy mnie na to stać, a po co mi to, przecież ja wzięłam dotację, to my za, ja za to odpowiadam, czy ja nie boję się, że będę oddawać yy, zwrot, będę, fundusz będzie chciał. Zgłosiłam do uikok To UIKOK powiedział, że bardzo dziękuję za opinię, że firma jest nierzetelna i na tym się skończyło. Zgłosiłam do inspekcji handlowej. Niestety, pani inspektor powiedziała, że się nie zna i żebym zgłosiła sprawę do sądu. Wycena całej sprawy około 20 tysięcy. Ja nie mam takich pieniędzy. Dzisiaj mówię: Zobaczyłam artykuł, że. Prokuratury proszą o osoby właśnie tak jak my, czy firmy wzięły zaliczki nie wykonały, czy są urządzenia nie takie, żeby zgłaszać się. Ale to będzie trwało. A rachunki trzeba płacić, tak? Ja jeszcze kontroli nie miałam i daj Boże, żeby nie było. Bo naprawdę bardzo się boję, że przyjdą, coś znajdą i ja będę musiała te pieniądze oddawać, tak? też mam kredyt. Na remont domu, jeszcze jakby teraz byśmy musieli oddać 70 tysięcy, które dostaliśmy od państwa, no to by był gwóźdź do trumny. A oto odpowiedź Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pytanie, jak zamierza pomóc parunastu tysiącom osób oszukanych w programie Czyste Powietrze. Ochrona beneficjentów jest naszym priorytetem. Reforma programu od 31 marca 2025 roku wprowadziła rozwiązania, które zapobiegają nadużyciom. Jednocześnie dostrzegamy problem osób poszkodowanych w poprzednich latach. Obecnie, zgodnie z przepisami, to beneficjent jako strona umowy odpowiada za rozliczenie dotacji, nawet jeśli działał w dobrej wierze. Dlatego przygotowywane są rozwiązania ustawowe, które mają zapewnić realną ochronę poszkodowanych. Do czasu wejścia w życie nowych przepisów sprawy są analizowane indywidualnie przez fundusze wojewódzkie, a beneficjenci powinni jak najszybciej zgłaszać wszelkie nieprawidłowości, co pozwala szybciej podjąć działania ochronne. My już sprawę mamy zgłoszoną, już się kancelaria z Warszawy. Zajmuję tą sprawą. Gdyby Pani wiedziała, że tak to będzie wyglądać? Korzystać bym na pewno skorzystała, no bo jeżeli można dotrzymać jakąś dopłatę, ale na pewno wzięłabym firmę miejscową. Bo wie Pan, nawet jak coś się nie zgadza, to wsiadam w samochód i jadę. A tutaj co, pojadę do Krakowa? To nawet przypuszczam, że nikt tam nie będzie chciał ze mną rozmawiać. Bo ci ludzie są najprawdopodobniej niedostępni. Każdy jest pozostawiony sam sobie. W sumie to nie wiemy, co mamy zrobić z całą z tą sytuacją. Ty, czy po prostu czekać do końca tej umowy z funduszem. Ja, jeżeli y, pompak dotrwa w ogóle do pięciu lat i się nie rozsypie, ja wracam powrotem do drzewa albo do innego kotła. Na to, na co będzie nas stać i żeby w końcu było w tym domu ciepło. A uważam, że to chyba nie było zamiarem tego programu, żeby ludzie się przejechali i wracali z powrotem do y, palenia węglem. Tylko do tego, żeby było coś ekologiczne, żeby to powietrze było inne. Ale coś tutaj nie wyszło. Coś tutaj nie wyszło. To reportaż Jakuba Tarki, który opowiada o problemach ludzi korzystających z programu Czyste Powietrze. Proszę Państwa, powiem tak. Wysłuchałem reportażu Jakuba to z wielkim zainteresowaniem. Oszustwa, tak, słyszałem o nich często, ale oszustwa, w których naczarpnięto dobre imię urzędów państwowych. Myślałem, że już takie działania nie mają w XXI wieku miejsca w kraju, który jest w centrum Europy i który korzysta z wszelkich dobrodziejstw, nawet tej bardzo krytykowanej biurokracji europejskiej. W studiu Polskiego Radia adwokat Marcin Wolski. Dobry wieczór. Dobry wieczór telefonicznie z nami Tomasz Dec, dyrektor Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. A także pan doktor Adam Nocoń będzie telefonicznie z nami. To prezes Izby Gospodarczej. Mam nadzieję, że za chwilę uda nam się z panem doktorem połączyć Proszę panów, ja sobie tutaj tak notowałem w trakcie tego reportażu różne kwestie, które mnie niezwykle poruszyły i tak poszkodowany fundusz, który przekazał środki, ale czy na pewno, bo przecież to beneficjenci znaleźli się tak naprawdę między funduszem a oszustami, czyli między młotem a kowadłem. Kto tutaj najbardziej ucierpiał? Panie mecenasie. Proszę Państwa, ja zajmuję się tymi sprawami ponad rok i nie mam wątpliwości. Na to pytanie odpowiedź jest twierdząca najbardziej ucierpli beneficjenci. No Ale fundusz o. wyasygnował pieniądze i został oszukany. To znaczy fundusz jest tutaj autorem programu, a jako autor programu i jego organizator powinien przewidzieć takie ryzyka. Te ryzyka, które dzisiaj obserwujemy, które dotykają polskich rodzin, to są ryzyka, które ja osobiście jako adwokat, czyli prawnik uważam, że były do rozpoznania na etapie wdrażania tego regulaminu. I z powodzeniem można było im zapobiec. Takim przykładem, do którego można odnieść tę sytuację jest ustawa deweloperska, która funkcjonuje w Polsce od 2011 roku i w niej, jak widać, udało się te ryzyka wynikające z transz, które idą na budowę budynków, zabezpieczyć. I na dzień dzisiejszy tutaj nie ma problemu. Wam mam przekonanie pewne, że można było tutaj zastosować pewne podobieństwo i wyjść z tej opresji. To teraz przywitajmy, bo jest już z nami pan doktor Adam Noceń, prezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór u Panu. Panie prezesie, to od razu taki strzał z naszej strony. Czy rzeczywiście oszukani beneficjenci i firmy, które uczciwie chciały wykonać swoją pracę, ale znalazły się też między funduszem, beneficjentami i oszustami, mogą liczyć na jakąś taką pomoc instytucjonalną? Mam nadzieję, że tak. My jako Izba Gospodarcza Urządzeń OZE i Polskiego Przemysłu od połowy 2025 roku apelujemy do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o to, aby Ministerstwo razem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaproponowało tym osobom fundusz gwarancyjny albo fundusz naprawczy, bo to, co dzieje się z tymi osobami, bo też u wielu osobiście byłem i analizowałem sytuację, którą, którą ci Państwo mają i te rachunki, które sięgają prawie 3000 zł, tak jak Pani Małgorzata tutaj wspomniała wcześniej, 2,5 tysiąca zł za 5 tygodni, no to to jest rachunek bardzo wysoki, jeśli chodzi za, za tych 5 tygodni. Więc y, mam nadzieję, że Narodowy Fundusz właśnie taki y, system naprawczy wdroży jak najszybciej, żeby zrekompensować albo wymienić te urządzenia i naprawić y, instalacje centralnego ogrzewania, które są po prostu złe. Natomiast też musimy tutaj pamiętać o kilku kwestiach, y, bo to... E, oczywiście, tak jak to było mówione w reportażu na początku, że to wykonawcy źle dobierali te urządzenia, że wykonawcy na siłę wciskali niedostosowane do naszego klimatu pompy ciepła, e, że powiedzmy te urządzenia miały za małą moc, to musimy pamiętać o tym, e, o przyczynie, skąd to się wzięło. I tutaj musimy się cofnąć aż do roku 22 i 23, gdzie zostało w programie Czyste Powietrze dopisane prefinansowanie i finansowanie 100%. To może o tych to szczegółach związanych z genezą samego oszustwa powiemy za chwilę, ale ja chciałem przenieść się na moment do Łodzi, do pana dyrektora Tomasza Deca z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i tak jak pytałem pana doktora Noconia o tę pomoc instytucjonalną, tak pana dyrektora chciałem zapytać, jakimi sprawami związanymi z projektem Czyste Powietrze zajmuje się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo przeciętny Polak jak czuje, że został nabity w butelkę, to albo biegnie na policję, albo pisze list do prokuratury, albo dzwoni właśnie do państwa instytucji, do Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. Tak, lub do rzecznika konsumenta właściwego dla swojego miejsca zamieszkania, który rzeczywiście w takich indywidualnych przypadkach również niesie pomoc konsumentom. Ja tak sobie pozwolę, zanim odpowiem na to pytanie jeszcze bardziej precyzyjnie, to Pozwolę sobie na taki komentarz um, po tym um, reportażu, że chyba najbardziej takie smutne jest to, że y, ciągle nawzajem się oszukujemy mm, i jakby no nie ma takiego, niezależnie od tego jakie są regulaminy, przepisy, oczekiwania, y, y, strategie, ciągle nawzajem się oszukujemy w imię jakiegoś chwilowego y, zysku. Y, a przecież ryzykujemy tu wszyscy i oczywiście konsumenci, którzy są tu najbardziej poszkodowani, ale i, i, i państwo, budżet państwa, instytucje państwowe, ale również przedsiębiorcy, wykonawcy czy handlowcy, oni też ryzykują, bo no, widzimy, że że mogą ponosić konsekwencje również karne. Więc, y, więc to jest chyba taki naj, naj, najbardziej gorzka uwaga, że ciągle ciągle jesteśmy nieuczciwi, ciągle ciągle nawzajem się oszukujemy. Y, oczywiście mamy do czynienia tutaj z, z, z pieniędzmi publicznymi i y, y, y, rzeczywiście trzeba tutaj y, już przy etapie wdrażania projektowania odpowiednie narzędzia, procedury wdrażać, projektować tak, aby... No tak, przewidzywać... dyrektor, ale cho ch chodzi mi o to, czy każda sprawa związana z tym funduszem się kwalifikuje do tego, byście państwo się nią zajęli, żeby konsumenci, beneficjenci też mogli oddzielić, do kogo się zwracać, z jakim problemem. My tutaj, zwłaszcza tutaj w delegaturze w Łodzi, yy, zajmujemy się rynkiem, branżą oze i, i różnymi nieprawidłowościami w szerszym zakresie niż tylko czyste powietrze, ale, ale generalnie można powiedzieć, że yy, pan zapytał najpierw o te problemy z którymi tak, zgłaszają tak, tak, tak, się tak, tak, konsumenci. One są przeróżne. Te nieprawidłowości sygnalizowane również przez konsumentów w skargach sygnałach składanych do nas, czy zawiadomieniach, już się rodzą na etapie yy, marketingu, czyli wprowadzania gdzieś tam w błąd w yy, yy, poprzez ulotki roznoszone, czy imitujące na przykład ulotki urzędowe, czy w, w, w komunikacji takiej niezamówionej, telefonicznej. Najważniejszy ten etap, najbardziej um, newralgiczny i, i z tym tutaj konsumenci mają najwięcej problemów i potem się na to skarżą i, i potem widzimy te skutki, wiąże się jednak z tym etapem zawierania umowy. My tutaj zawsze radzimy w takich przypadkach, Nigdy nie decydujmy się na podpisanie umowy już na pierwszym spotkaniu handlowym. Trzeba no przerażające się... w te, całej tej sprawie jest to, że właściwie idąc tym tokiem rozumowania, o którym mówi pan dyrektor w tej chwili, to należałoby, żeby przy każdej umowie stał z nami jakiś adwokat, bo inaczej to sobie dzisiaj nie poradzimy. Ja bym tak daleko nie szedł z takim wnioskiem. Wystarczy po prostu powstrzymać się z podpisaniem umowy mm -hmm. od razu. Poprosić o wzorzec umowy, poprosić o zostawienie oferty um, i na spokojnie zapoznać się z tym. Z pomocą sąsiadów najbliższych, rodzinnych, jeśli trzeba i jeśli jest taka możliwość, również profesjonalisty, ale, mm -hmm. ale wystarczy taka przezorność po prostu. Nie podpisujmy umowy już na pierwszym spotkaniu. A jeśli nawet do tego dojdzie, to musimy wiedzieć, że mamy prawo do wstąpienia od umowy zawartej właśnie poza lokalem. No i tu z tym też są największe problemy i bolączki konsumentów, ponieważ przedsiębiorcy, wielu przedsiębiorców, tych nieuczciwych, bo przecież jest wielu uczciwych, podejmuje przeróżne działania i, i, i, i takie informacyjne i związane z kształtowaniem umów, w kierunku takim, aby utrudnić konsumentom odstąpienie od umowy, aby utrudnić skorzystanie z tego prawa do odstąpienia. I to też, to też widzimy, że to jest bardzo duży problem, bo on rodzi potem te wszystkie skutki, które e, się biorą. No I, i to, co też brzmiało w tym, w tym reportażu, brak należytego audytu na, e, na wstępie, przed zawarciem umowy. My stoimy na stanowisku jako urząd, jako prezes urzędu, że taki audit ja powinien być zrealizowany. Przed... I postawmy kropkę, bo Proszę. pan mecenas Marcin Wolski chciał jeszcze dopowiedzieć. Tak, dziękuję za głos. Chciałbym e, odnieść się do kwestii zawierania umowy. Padła tutaj sugestia, aby być może przy każdym e, takim akcie znajdował się adwokat, To jest oczywiście niemożliwe. Natomiast e, należy moim zdaniem uwagę zwrócić i tutaj w interesie beneficjentów, to oczywiście powiem, bo zajmuje się ich ochroną, ochroną ich praw, e, że proszę państwa te umowy, które e, są przedkładane beneficjentom, przedkładane są przez osoby, tak jak w reportażu była mowa, czyli handlowców którzy za lukratywną prowizją e, poszukiw poszukiwali, werbowali de facto tych beneficjentów. No z tego, co mówił pan dyrektor, to wyglądało jakby to był taki naprawdę przemyślany od początku do końca proceder, tak. w który jest zaangażowane dziesiątki tysięcy osób, a ja sądzę, pewnie państwo się ze mną zgodzicie, że to czysty przypadek, że nagle wiele firm wpadło na ten sam pomysł, jak tutaj wyciągnąć pieniądze i z funduszy i z ludzi. Tak. Tak, Chciałbym jeszcze tylko dodać, że przecież na tych umowach znajdują się emblematy Unii Europejskiej, Polski, flaga Unii, flaga Polski, logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To wszystko wzbudzało u beneficjentów bardzo dużą dozę zaufania, uśnieżało czujność i prowadziło do pewnego przekonania, że ktoś nad tym panuje, tak, że organizator tego projektu, który nie ukrywa swojego pochodzenia, że jest to oczywiście aparat państwowy, tak, za którym stoi pewna siła, ee, jakby nie dopuści do tego, że odbiorca końcowy, obywatel, konsument, ee, zwykła polska rodzina, która w tym programie była przecież określona jako mianem osób potrzebujących pewnego wsparcia finansowego, a więc e, zapewne no nie wyposażona w pomoc prawną, tak? Jak wiadomo, ta pomoc mimo różnego rodzaju akcji, tak czy inaczej, jednak pon trzeba ponieść pewne koszty, żeby ją, żeby ją uzyskać. Jakby beneficjenci zgłaszając się do nas, zwracają uwagę na to, że byli przekonani o tym, że ktoś panuje nad tym programem e i że ich czujność była uśnieżona. Może nie tylko tym, że handlowiec potrafił przekonać, tak, e, zwabić, skusić, ale także i tym, że te umowy były naprawdę e, z każdej strony e, napiętnowane tym właśnie mm, tymi emblematami Unii Europejskiej, Polski. I faktycznie, kiedy się taki dokument weźmie do rąk, można odnieść wrażenie, że jest to dokument stricte urzędowy. Choć tak naprawdę w rękach handlowców... No, no, oszuści powinni odpowiedzieć nie narzędzie. tylko za oszustwo y, typu finansowego, ale również y, za podważanie zaufania obywateli do instytucji państwa i instytucji europejskich. Ja tylko przypomnę państwu, że to... Y, Właściwie dzisiaj czysty przypadek. Myśmy planowali tę audycje na ten konkretny temat. Z państwa udziałem znacznie wcześniej, ale rano okazało się też, że funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie programu Czyste Powietrze. Funkcjonariusze weszli też do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i rzecznik resortu Marek Pogorzelski poinformował, że zażądali dokumentów dotyczących programu z okresu od 1 czerwca 2021 roku. Więc jak rozumiem, od początku, od pierwszej umowy aż do obecnej chwili wszystko powinno być zbadane. To może pan dr Adam Nocuń, bo pewnie jako prezes Izby Gospodarczej urządzenia OZE jest zorientowany w takich sprawach. Ja mam nadzieję, że będą to, będzie to bardzo dokładna weryfikacja tych wszystkich dokumentów, bo... Błędy w programie my jako Izba zauważyliśmy już w 2022 roku, a od 2023, od lipca dokładnie, zaczęliśmy regularne spotkania z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i z Ministerstwem Klimatu celem poprawy programu Czyste Powietrze, gdyż bardzo dużo niesprawdzonych pomp ciepła, a tylko z deklarowanymi parametrami przez producenta, zaczęło być e, sprzedawanych w Polsce, w tym też w programie Czyste Powietrze. Wtedy było bardzo dużo spotkań, bo Ministerstwo Klimatu już tak w drugiej połowie 2023 roku e, zauważyło, że jest to ogromny problem. I pod koniec, czyli w grudniu 2023 roku zostało podpisane, e, zostały podpisane dokumenty, które ten program Miały poprawić i tam był jeden bardzo ważny zapis, że pompy ciepła miały być sprzedawane tylko i wyłącznie na podstawie akredytowanych badań z laboratoriów, właśnie akredytowanych i to już by pozwoliło na to, że te pompy, które pewnie ta pani Małgorzata ma, byłyby dostosowane do polskich warunków, albo przynajmniej byłyby potwierdzone parametry tego urządzenia. Oczywiście te dane miały zostać wprowadzone, czyli te punkty miały zostać wprowadzone w kwietniu 2024 roku. My oczywiście pracowaliśmy jeszcze dalej nad tym, żeby oprócz te, tych badań akrytowanych laboratorium była również rządowa lista autoryzowanych wykonawców na powiedzmy obok listy Zoom, gdzie będą ci wykonawcy ubezpieczeni posiadali udokumentowane kwalifikacje. I na pewno tych wiele problemu wśród tych tysięcy osób, by nie było, że pojawiliby się tak zwani w cudzysłowie domokrążcy, którzy po prostu e, namawiali na e, tanie urządzenia, brali pełne dotacje z programu Czyste Powietrze, jak również powiedzmy większe dofinansowanie do pomp ciepła, które pracują na naturalnym czynniku chłodniczym R290, a teraz te czynniki powiedzmy, które były wtedy sprzedawane e, F-gazy tak zwane, są wycofywane. I to za chwilę będzie kolejna rzecz, gdzie będzie duże, duże znowu nieporozumienie i duża afera, tak. że znowu część tych beneficjentów programu pozostanie bez serwisu e, i, i bez firm, które po prostu sprzedały. Ale poruszył pan niezwykle istotną kwestię, no, można powiedzieć taką wręcz od początku do końca całej tej afery, dlatego że nie sądzę, żeby ci, którzy tę aferę... E, no, może nie rozkręcili, ale którzy są jej negatywnymi uczestnikami, oni mieli jakieś tam dalekosiężne plany, bo prawdopodobnie chodziło o to, żeby jak najszybciej i jak najwięcej wyciągnąć pieniędzy z tego funduszu dla siebie, ale już odnoszę wrażenie, ci ludzie nie do końca zastanawiali się nad konsekwencjami i nad tym, kiedy te konsekwencje mogą przyjść. One przyszły wraz z pierwszym momentem e, rozliczania e, pierwszych umów podpisywanych e, z funduszem. E, nie wiem, czy zgadza się ze mną e, dyrektor e, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów e, w Łodzi, pan Tomasz Dec, że no... To, to jakoś to znaczy, tak nikt te konsekwencje... tego nie przewidział, mhm. a nagle konsekwencje zaczynają się pojawiać i dotykać najpierw beneficjentów, którzy są pewnie bogu ducha winni, a miejmy nadzieję w następnej kolejności jednak dotkną tych, którzy są rzeczywistymi sprawcami oszustwa. Znaczy urząd nie, nie, nie uczestniczył w projektowaniu tych programów, więc trudno mi się wypowiedzieć to, co stało... Um, um, u, u, u zarania tych pomysłów i, i danych projektów czy rozwiązań wdrażanych. Możemy sobie wyobrazić, że no nie wszystko da się y, stuprocentowo przewidzieć. Tak? Na pewno wymagana jest y, y, szeroka konsultacja za każdym razem. Natomiast rzeczywiście ma pan rację, że te konsekwencje gdzieś tam od razu się y, y, zaczęły pojawiać, choćby w, w, w, w, w, w pierwszym okresie grzewczym, tak? jeżeli chodzi mm -hmm. o pompę mm -hmm. ciepła. Dlatego tutaj urząd zarówno od tej strony tych praktyk nieuczciwych podejmował ciągle działania i podejmuje. Mamy już takie zarzuty, które, które właśnie choćby kwestionują taką praktykę, że, że, że nie, były, nie byli konsumenci informowani o, o tych przewidywanych rezultatach funkcjonowania tych proponowanych instalacjach w danych warunkach tych lokalowych i energetycznych. Natomiast od drugiej strony Urząd dwukrotnie podejmował kontrolę właśnie pomp ciepła i w 24 roku i w 25 od tej strony no takiej formalnej spełniania warunków posiadania odpowiednich certyfikatów oznaczeń i rzeczywiście te wyniki kontroli, które są też komunikowane na, na naszej stronie internetowej, no nie wypadły. Zbyt pozytywnie, delikatnie mówiąc, część czy duża część pomp ciepła gdzieś tam została na granicy zatrzymana podczas wspólnej akcji łokik, klasy i inspekcji handlowej w zeszłym roku. Więc no, instytucje działają w, w miarę swoich możliwości, ale trzeba też, myślę, powiedzieć, że to też na końcu tego reportażu by brzmiało, że. Szykowane są rozwiązania legislacyjne, które mają wspomóc e, beneficjentów e, czystego powietrza. Rzeczywiście jest już e, projekt ustawy o pomocy beneficjentom czystego powietrza, który zakłada no, różne formy pomocy dla beneficjentów, począwszy od zawieszenia spłaty należności poprzez e, wyłączenie odpowiedzialności za spłatę należności w przypadku e, prawomocnego skazania wykonawcy czy osób działających na jego rzecz a nawet umorzenie należności w jakiejś szczególnie trudnej no, sytuacji. Miejmy nadzieję, że te wszystkie narzędzia osumentów. prawne, które mają wesprzeć osoby poszkodowane, wejdą jak najszybciej w życie, zanim część z tych osób dostanie przysłowiowego zawału. Dlatego, że ja rozmawiałem przed programem z panem mecenasem Marcinem Wolskim, i opowiadał mi, jak formułowane są chociażby pozwy przeciwko beneficjentom, że to jest taki no, niedobry styl zastraszania od razu w pozwie bez zastanowienia się nad samą przyczyną na przykład braku realizacji umowy czy, czy zwrotu kosztów. No to ten projekt ustawy, tak dopowiem, wejdę słowo, przepraszam, mm -hmm. rzeczywiście przewiduje tę sytuację. Jeśli, jeśli do, do um, problemów w re, z realizac realizacji tej umowy dofinansowania doszło z przyczyn leżących mm -hmm. po stronie wykonawcy, to rzeczywiście tutaj konsumenci mają y, y, możliwość pewnej ochrony pod pewnymi oczywiście warunkami, przede wszystkim złożenia zawiadomienia do prokuratury. Ale to jest projekt, musimy poczekać na wejście w życie ustaw. Panie mecenasie. Tak, e, chciałbym tutaj odnieść się krótko do e, tych pozwów. E, pan redaktor poruszył ten wątek. E, proszę Państwa. Pozwy e, faktycznie zawierają chwyty prawne, które e, wykorzystywane są w sporach gospodarczych. To są chwyty, które nie pozwalają uciec e, przed odpowiedzialnością, a wręcz inaczej wykorzystują każdą pomyłkę ze strony osoby pozwanej. E, no nie tak można byłoby sobie wyobrazić działanie aparatu państwowego wymierzone w proces odzyskiwania rzekomego odzyskiwania, czy też dochodzenia zwrotu dotacji, bo w ten sposób próbuje się określić tym mianem ten proces. No choćby mediacje, które powinny się odbyć przed złożeniem pozwu, zostały tutaj ograniczone, jak to zostaje uzasadnione w powództwie do samego wezwania beneficjenta do zwrotu, na co rzekomo beneficjent prawda nie odpowiada. tutaj się wejdę w słowo. Mhm. Tutaj autor reportaż. Jakub Tarka e, zwracał się z kilkoma pytaniami chociażby do mm, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i otrzymał na przykład odpowiedź na jedno z pytań. Dlaczego Narodowy Fundusz domaga się zwrotu dotacji wraz z odsetkami od beneficjentów programu, często osób najuboższych lub starszych, a nie od nieuczciwych wykonawców, gdy prace są wykonane wadliwie lub niedokończone? Program Czyste Powietrze Opiera się na umowie zawieranej z beneficjentem, dlatego zgodnie z obowiązującymi przepisami to on odpowiada za prawidłowe wykorzystanie dotacji, a wojewódzkie fundusze mają obowiązek dochodzić ich zwrotu w przypadku nieprawidłowości. To tak w wielkim skrócie, bo ta odpowiedź mm. jest znacznie dłuższa. Rozumiem. E Powiem w ten sposób. E, pojawiła się tutaj, przed e, jeszcze zanim to pytanie padło, zanim padł mhm. ten cytat e, z pańskiej strony, pojawił się wątek wkroczenia e, CBA do tak. Ministerstwa i do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. E, później e, pojawiała się próba wyznaczenia tutaj rysu historycznego, sięgając do roku 2021-2022. Mhm. Natomiast, e, proszę państwa, ja jako adwokat reprezentujący kancelarię, która z kolei reprezentuje beneficjentów, e, mogę powiedzieć szeroko państwu jedną rzecz, że beneficjenci na dzień dzisiejszy pokutują jako Bogu Ducha winni, jak zostało tu już podkreślone osoby, które zostały powiedzmy sobie w tym momencie obciążone niczym żeranci e, pewnego zobowiązania. Tak? I teraz niezależnie od tego, jak e, będziemy motywować działania wojewódzkiego funduszu, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska pod kątem domagania się zwrotu tych dotacji od beneficjenta, to trzeba sobie jasno odpowiedzieć na, na jedno wątpliwe pytanie, a mianowicie kto jest upoważniony do zwrotu. Tak? Jeżeli chodzi o pieniądze, które zostały rozdysponowane w oparciu o regulamin programu Czyste Powietrze, który się bez przerwy zmieniał, i de facto nie był stabilnym obszarem, otoczką prawną tak? do tego, żeby można było jednoznacznie i z całą pewnością stwierdzić, to proszę Państwa zwrot dofinansowania za jego zwrot powinien być odpowiedzialny podmiot, który ponosi w jakimkolwiek stopniu winę w, w zagospodarowaniu tych środków. To jeszcze mam pytanie do pozostałych gości. Ja sobie tak tutaj zerkam w te odpowiedzi Narodowego Funduszu Zdrowia i e, e, zwracam się do pana Tomasza Dece, dyrektora Uchro Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi. Gdyby pan zechciał skomentować na przykład ten fragment odpowiedzi. Dlaczego do dziś Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie wprowadził czarnej listy nieuczciwych wykonawców. I odpowiedź, program Czyste Powietrze nie wskazuje ani nie promuje konkretnych firm i dalej w odpowiedzi równolegle prowadzimy pracę nad listą wykonawców, która będzie miała charakter pomocniczy i ułatwi wybór sprowadzanych firm. Panie dyrektorze. Znowu e, trudno mi odpowiadać w, w imieniu narodowego funduszu. Nie, nie no jasne, nie chodziło o to, żeby jako urząd ochrony konkurencji e i y konsumentów odniósł się pan do tego e, fragmentu, czy czarne listy firm powinny być, czy nie powinno być. No, po, ja jako konsument o uważam, że powinienem y y mieć tak. informacji o tym, że jakaś firma jest nieuczciwa, y y bo już została na tym złapana. To zależy jak na to spojrzymy, no bo jeśli spojrzymy na to w ten sposób, że tak jak urząd publikuje decyzje, w, w których z których stwierdzono na przykład nieuczciwe praktyki rynkowe firm wykonawczych z branży OZE, one są publikowane, ich sentencja jest publikowana, są komunikaty prasowe. Mhm. Można powiedzieć, że ta lista jest, tak? Podmiotów, które które zostały, na, na które wydano decyzję. Bo tutaj, tutaj od razu pojawia się I... też takie pytanie. Ja wiem, że to jest na zasadzie trochę mądry po szkodzie, ale trzeba było taką listę przygotować. Mówimy o autorach tego projektu już na początku, zanim ten projekt został uruchomiony, żeby konsument, beneficjent I... wiedział, że przyjdzie do niego firma A, B, C i D i żadna inna. W każdym razie, no, jeśli mamy już myśleć o jakiejś formie listy. Y... Nierzetelnych wykonawców, to musimy mieć mhm. e, dobrą, mocną, e, również prawną podstawę do tego, e, żeby twierdzić, że to jest nierzetelny wykonawca. Mhm. Jednym, jednym z takich. E, z takich, takich podstaw może być rzeczywiście albo stwierdzenie nieuczciwych praktyk rynkowych, albo nie wiem, brak zdolności kredytowej, tak. albo coś takiego obiektywnego, żeby to nie dyskryminowało po prostu. To musi być obiektywne kryterium, albo na przykład, nie wiem, skazanie czy, czy obciążenie z odpowiedzialnością podmioty zbiorowe. To jeszcze dajmy szansę panu doktorowi Adamowi Nocuniowi, tak. bo ja też mam taki fragment jakby z jego branży, prezesa Izby Gospodarczej Urządzenia OZE. Dlaczego do dziś Narodowy Fundusz, ja będę mówił, w skrócie już, żeby całej nazwy nie wymieniać, nie wprowadził wymogu minimalnych kwalifikacji dla wykonawców instalacji. I odpowiedź jest taka. Program nie wprowadza centralnego systemu certyfikacji wykonawców, natomiast zawiera konkretne minimalne wymagania dotyczące ich doświadczenia oraz jakości. Realizowanych inwestycji. To pana zdaniem wystarczy, żeby wiedzieć, że firma jest właściwa, uczciwa i wykona wszystko tak, żebyśmy my jako beneficjenci nie ponosili konsekwencji? Ja powiem tak, ja się cieszę, że CBA i NIK rozpoczęło kontrolę odnośnie programu czyste powietrze. Bo dokładnie jeśli chodzi o listę autoryzowanych wykonawców, nasz postulat już był w lutym 2024 roku i opieszałość według mnie urzędników po prostu spowodowała to, że część tych z beneficjentów po prostu jest bardzo poszkodowanych. Cieszę się, że jest też przedstawiciel Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, bo chciałbym tylko przypomnieć, że 17 listopada 2023 roku odbyło się spotkanie w Warszawie właśnie naszej Izby z wszystkimi dyrektorami jeśli chodzi o cały nasz kraj, chyba było ich tam 16 z tego co ja dokładnie pamiętam. I złożyliśmy całą listę również 16 firm z urządzeniami grzewczymi, pompami ciepła, które powinny być w trybie natychmiastowym skontrolowanych, bo nie spełniają swoich parametrów. Takie mieliśmy dopuszczenie przypuszczenia, później doktorze, zostały one potwierdzone przez, one zostały potwierdzone tak samo przez akredytowane laboratorium, więc uważam, że częściowo to są ponoszą winne wykonawcy, a częściowo ponoszą winne decydenci, którzy odpowiadają za program czyste powietrze. I ostatnie 60 sekund tej audycji oddaję głos panu adwokatowi, mecenasowi Marcinowi Wolskiemu, by zapytać, ilu z tych 13 tysięcy oszukanych może liczyć na to, że e, doczeka się sprawiedliwego wyroku sądowego i w e, czasie, który no, nie będzie dla nich e, też wyrokiem samym w sobie. To pytanie jest dobre. Proszę Państwa, ile osób? Uważam, że należy wesprzeć prawnie te osoby, dlatego, że beneficjenci, Żeby wszyscy, o których mówimy... Tak. Zakładamy, że z tych 13 tak tysięcy to beneficjenci uczciwi. Tak to jest. jest nasze założenie. Tak jest. uczciwi. Przejawiający dobrą wolę, transparentność w swoich działaniach. Proszę Państwa, uważam, że państwo polskie jako od, podmiot odpowiedzialny za fiasko tego programu powinno w dużym stopniu przyjąć na siebie wsparcie tych ludzi. E, i, i Musimy już prawkom. kończyć, panie mecenasie. Dziękuję bardzo. To był mecenas Marcin Wolski. Był z nami także dr Adam Nocoń i pan dyrektor Tomasz Dec z Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi. To usłyszenie mówi Maciej Jastrzębski. Jedynka. Polskie Radio. Lektury jedynki. Posłuchajmy szesnastego fragmentu powieści Daphne du Maurier Rodzina Delaneyów. Czyta Anna Kert. Z jadalni dobiegł turkot wózka z zastawą. Poruszając się ciężkim krokiem, pani Banks sama podaje podwieczorek, a filiżanki w jej potężnych dłoniach szczękają i brzęczą. Celia zastanawia się, czy powinna pomóc. Już prawie wstała z fotela, ale opada z powrotem, słysząc wesoły szczebiot Poli. Zaraz pani pomogę, pani Banks. Nie, dzieci, nie wolno dotykać ciasta. Po raz pierwszy w życiu Celia umierała ze strachu przed wspólnym podwieczorkiem. Dzieci paplają wtedy o swoim spacerze i o tym, co jeszcze robiły. Panna Polar, Poli, uśmiecha się z imbryka. Z okazji niedzieli ma na czerstwej, poczciwej twarzy odrobinę pudru. Trochę za jasnego, jak na jej karnację. A co do rozmowy? Teraz dzieci opowiedzą cioci Celi, co widziały przez okno. To był taki ogromny ptak. Zastanawialiśmy się, jak się nazywa. Nie pij tak szybko, kochanie. Czy wujek najel życzy sobie jeszcze herbaty? To w obecności Najala zawsze jest nieco nerwowa i afektowana. Bo Poli nigdy nie wie, czego się po nim spodziewać. Dziś najel może być wyjątkowo trudny. Maria znudzona i bardziej niż zwykle milcząca. A Charles, jeśli w ogóle się pojawi, będzie siedział z ponurą, zaciętą miną nad monstrualną filiżanką, którą żona podarowała mu kiedyś na gwiazdkę. Nie, nie. Dziś nade wszystko trzeba się wykręcić od rodzinnego podwieczorku. Mary chyba też nasunęła się taka myśl, bo zwróciła się do celi. Powiedz Poli, że nie przyjdziemy na herbatę. I przynieś tacę. Wypijemy sobie tutaj, w spokoju. A co z Charlesem? I tak się nie pokaże. Słyszałam, jak wychodził do ogrodu. Pewnie wybrał się na spacer. Znowu się rozpadało. Melancholijny kapuśniaczek dzwoni cienko o więzienne szybki. Zawsze ich nie cierpiałam, oświadczyła z nienawiścią Maria. Zabierają całe światło. Małe, paskudne szkiełka. Latience, rzucił Niel. To on je wszędzie pakował. Do tego typu domu są zupełnie odpowiednie, zaoponowała Celia. Country Life widzi się tego mnóstwo. Anna Kurt przeczytała szesnasty fragment powieści Daphne du Maurier, Rodzina Delaneyów w przykładzie Anny Bańkowskiej. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Albatros, a jutro ciąg dalszy. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku. Zamiast ruchu kanapa i ekran...